Nie, po co? Po co? Tylko w jedną stronę, i te siome krytone Tego co znasz tą ikonę to muzyka w niej, ponie Jakiś łeb, się, czy był zasrosny, bez przyczyny. Nie ma nic, wraca z liczbą, a na sukces liczył Mówił o mem wyglądzie, a sam nigdy nie ćwiczył Weź, się weź się je pani hipokryci Wschodzący na policję, udawani bandyci Cierpliwy jest czas, rozliczy patrzycie jeszcze mieściliście, a tylko patrzycie Skrycie, zachasz się poka, też tiktok każdy wasz ruch, widać Cię, kurwa na, pokażażełeś i takota jak kościelny garzyk, Taki jest koniec swego lawida loka Weź się brokat, jebana Przez grubę poto Idzie dwusuw motor Kto to? To życia doktor, kurwa Który nie zapachasz się wrogą, by urwać zbywam się leków, nie mam zamiaru się turlać Siedzę tu wysoko ze złomem pod stołem Się pokory nauczyłem, co miałem do pojąłem Taki byłeś kierunek, teraz wypierdalaj domem Dołem, chodź mię tu zrobić podką Nie ma tu pokawki, walczy dojść nie w odcinku, po Pokazała się droga. Oba pokusa jest Boga Zaczęła się co To lekko przeszło. to się to się To się weszło. To się weszło. To się To się weszło. To się weszło. To się weszło. To się weszło. To się Szanowni Państwo, Panowie Posłowie, się Posłowie, Panowie Posłowie, Panowie Posłowie Posłowie, Panowie Posłowie, weszło. Posłowie Posłowie,